Słuchają Państwo programu drugiego. Jest środa, 22 kwietnia. Minęła dziewiąta. Dwójka? Jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł. A przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. Miłość i wolność w nietypowej odsłonie. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaprasza na nową wystawę Poza szlakiem rowerowe podróże Marii i Piotra. Jest ona prezentowana w domu przy Freta 16, gdzie urodziła się Maria Skłodowska-Curie. Ekspozycja ukazuje małżeństwo jako partnerów podróży, odkrywających nie tylko świat, lecz także nowe sposoby życia poza społecznymi konwenansami. Naszym głównym celem było pokazanie pary z nowej perspektywy, tłumaczy wicedyrektorka Muzeum Marii skłodowskiej Kiri w Warszawie, Aleksandra Głowacz. Zwykle jak myślimy o Marii i o Piotrze Kiri, to myślimy o naukowcach, którzy pochyleni są nad stołem laboratoryjnym, pracują, dyskutują, badają. Natomiast my chcieliśmy przybliżyć ich prywatną stronę, ale też opowiedzieć o tym, jak aktywnie lubili spędzać czas i jacy byli nowocześni na, tamte, na owe czasy, właśnie jeżdżąc na rowerze i w ten sposób podróżując, poznając Francję. Punktem wyjścia do opowieści jest fotografia, na której Maria Skłodowska-Kiri i Piotr Kiri pozują z prezentem ślubnym, czyli rowerami. Ale na wystawie poza szlakiem rowerowe podróże Marii i Piotra pojawiają się także wątki współczesne. Stwierdziliśmy, że zaprosimy do współpracy młodą, współczesną artystkę Zofię Brzezińską, i ona stworzyła animację poza szlakiem, właśnie. Taką, która w nastrojowy sposób, taki nieco romantyczny, opowiada o tych podróżach, o tym co wiemy ze wspomnień, o tych wyjazdach samej Marii, a także jej córki Ewy Curie i dopowiada to, co możemy tylko przypuszczać. Wystawę Poza szlakiem. Rowerowe podróże Marii i Piotra można oglądać w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie do 29 listopada. Towarzyszą jej wycieczki rowerowe. Plecionkarstwo zostało uhonorowane wpisem na listę UNESCO w grudniu zeszłego roku podczas 20. Sesji Komitetu do Spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa w New Delhi w Indiach. To siódma polska tradycja, która znajduje się na prestiżowej liście. Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalna Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska wręczyły kopię certyfikatów UNESCO depozytariuszom tej tradycji. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele z Rudnika nad Sanem, regionu Radomskiego, Powiśla Mazowieckiego oraz Śląska Cieszyńskiego. Ten ostatni region reprezentowała Paulina Adamska, prezeska Stowarzyszenia Serwenta. Certyfikat wpisu na listę UNESCO Tradycji pociąkarskich jest dla mnie o współpracy poszczególnych środowisk. Od lat zajmujemy się jakby pokazywaniem wartości tkwiących w rzemiośle szeroko i zbieramy również to, co wykracza poza wiklinę, która jest taka najbardziej namacalna i najbardziej rozpoznawalna. Dzisiaj dużo o tej wiklinie słyszeliśmy, natomiast my pokazujemy też wartości tkwiące w ogóle w pracy rąk na bazie właśnie słomy, rogożyny czy innych materiałów, które są mniej popularne. Więc współpracują z różnymi środowiskami mówimy o tym, jak to jest różnorodne, piękne i Cały czas żywe dziedzictwo. Plecionkarstwo należy do najstarszych dziedzin rękodzieła w Polsce i jest sztuką uprawianą w niemal każdym regionie naszego kraju. Zmiany klimatu powodują coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego dziś w Dniu Ziemi eksperci podkreślają, że konieczna jest adaptacja do nowych warunków. Jak mówi prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, mowa o przeciwdziałaniu skutkom tych zjawisk. Tworzenie zbiorników retencyjnych, które będą zatrzymywały te nawalne opady, powodują, że będziemy mogli tą wodę zatrzymać w terenie. Chcemy, żeby powstawały parki kieszonkowe, żeby były w tereny, które są zalewowe. Odtwarzamy torfowiska, bo wiemy, że dzięki temu woda będzie zatrzymywana, a dzięki temu będziemy mieli większe parowanie i zatrzymywanie wody na danym terenie. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mateusz Balcerowicz podkreśla, że ilość wody w przyrodzie się nie zmienia, ale zmienia się jej rozkład w czasie i przestrzeni. To powoduje, że wody brakuje wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Jeżeli ona już spada, to nie jest w stanie choćby wsiąkać w glebę, czy nie jest w stanie być retencjonowana w wodach podziemnych. Tym bardziej zmienia się potrzeba podejścia do zarządzania gospodarką wodną, gromadzenia jej tam, gdzie ona spada, do zagospodarowywania tej wody, a dopiero w ostateczności do jej odpływu poprzez system rzeczny do Morza Bałtyckiego. Dla nas jako Polski jest najważniejsze to, żebyśmy z tej wody korzystali lokalnie. Dzisiejsze święto, czyli Dzień Ziemi zostało ustanowione w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych w celu zwrócenia uwagi na problemy ekologiczne. Zgromadzenie ogólne ONZ ustanowiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi w roku 2009. IPN odnalazł na wołeniu mogiłę Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli pracę poszukiwawcze w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Pierwszy dzień prac poszukiwawczych na terenie Woli Ostrowieckiej przyniósł znaczące odkrycie, mówi rzecznik IPN Rafał Kościański. Na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca Woli Ostrowieckiej odnaleziono nieznaną dotychczas mogiłę zbiorową. Znajduje się ona kilkanaście metrów od miejsca, gdzie w 1992 roku przeprowadzono prace ekshumacyjne. Doktor Leon Popek z IPN, który uczestniczy w pracach, wyjaśnia, że badacze byli zaskoczeni odkryciem mogiły w tym miejscu. W ogóle nic nie mówi. W ogóle w pamięci się nie zachowało, że jest druga mogiła u strażyca. To zdjęcia satelitarne. Zdjęcia lotnicze z 1944 roku, zdjęcia niemieckie pokazały, że jest tam dół, który stwierdziliśmy, że trzeba sprawdzić. I to nas naprowadziło. Na razie, na wstępnym etapie odkrywania zarysów mogiły, nie można oszacować jej dokładnej wielkości. Prace poszukiwawcze będą prowadzone do końca kwietnia. Witold Banach, Polskie Radio. W czasie II wojny światowej członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii zamordowali na Wołyniu i we wschodniej Galicji, według szacunków IPN, około 100 tysięcy Polaków. To były Wiadomości Kulturalne. Po więcej informacji zapraszam Państwa na naszą stronę Polskie Dwójka.pl. Pogoda Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni Celsjusza. Cieplej jak zwykle na zachodzie i północy, tam około 17 stopni powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy do, uwaga, 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Dobrego dnia i do usłyszenia o 13. Głos rozpoznawalny po pierwszym dźwięku i pierwsza trąbka Rzeczpospolitej. Anna Maria Jopek i Piotr Wojtasik na specjalnym koncercie w Dwójce. 26 kwietnia w niedzielę w studiu im. Witolda Lutosławskiego ten duet wystąpi z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu. Towarzyszyć im będą Michał Tokaj, Marcin Kaletka, Michał Barański i Łukasz Żyta. 26 kwietnia, godzina 19. Na koncert zaprasza sponsor firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych. Reklana. Program Drugi Polskiego Radia. Dziś jest środa, 22 dzień kwietnia, 8 minut po 9. Dzień dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Wojtulanis oczywiście przy konsolecie od samego rana. Więc ja się nie będę ścigał nawet na te godziny tutaj spędzone z Państwem, ale tym niemniej zapraszamy na trzecie spotkanie w tym tygodniu w naszym kanonie. Od razu zapowiadam, że dzisiaj w ostatniej godzinie pieśni i muzyka instrumentalna Ignacego Jana Paderewskiego, a wcześniej, podobnie jak w poniedziałek i wczoraj, koncert fortepianowy Mozarta, jeden z wybranych. Dzisiaj będzie to koncert CEDUR, kechla numer 503. I jedna z symfonii Józefa Hajdna to oś programowa tych naszych spotkań. Za chwilę natomiast zapowiedź płytowej nowości. Poza tym literatura i poezja, a także miniaturowy reportażyk, czyli kwadrans bez muzyki. Wszystko o swojej porze. Na przywitanie natomiast melodia Mirosława Skoryka. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. Jeśli nie doceniają Państwo altówki, to czas te krzywdzące oceny chyba zmienić. Jeśli nie wierzą Państwo natomiast na słowo, to przykłady, które za chwilę usłyszymy, wykonań na altówce może poświadczą to moje napomnienie. Niedługo ukaże się płyta brytyjskiego altowielisty, który nazywa się Timothy Riddle. Bardzo bogata programowo płyta z muzyką kompozytorów francuskich jest tutaj uwaga, między innymi sonata Adur Cezara Franka, czyli arcy ta skrzypcowa w transkrypcji na altówkę z fortepianem, której dokonał Timothy Riddu. a ja dzisiaj dla zachęty mam dla państwa dwa inne drobiazgi z tego albumu, chociaż może nawet nie takie drobiazgi rozmiarowo. Najpierw Morceau de concert", opus op. 23. Utwór, który wyszedł spod pióra Leona Honoré. Dziś pamięta się go i wiąże właśnie z tą kompozycją. Utwór z samego końca XIX wieku, zaprezentowany po raz pierwszy 18 lipca 19 Czwartego roku. Wówczas grany był przez uczniów klasy altówki konserwatorium w Paryżu z kompozytorem przy fortepianie, no a także ponownie potem podczas egzaminów był wykonywany końcowych w 1908 i 1922 roku. I uwaga, krytyk czasopisma muzycznego Le Menestrel, Uznał morceau de za zbyt rozbudowane i wirtuozowskie, ganiąc honorę za pisanie podwójnych chwytów, czyli czegoś, co uznał za zbędne. Altówka nie jest instrumentem wirtuozowskim, ani koncertującym, jest instrumentem orkiestry i nie powinna grać harmonicznie, to nie jest jej domeną, lecz skrzypiec. A tak na marginesie może sam początek tego urokliwego mochso się Państwu z czymś skojarzy. Timothy Ridu i Jonathan Weir. Timothy Rydoux i Jonathan Weir. To było morso de concert, które napisał Leon Honoré. To jeśli... To morso było zbyt rozbudowane, jak utyskiwał pewien recenzent na początku XX wieku i w ogóle nie spotkało się z przychylnością kręcącego nosem. Krytyka to może liryczniejszą twarz artówki ukaże inny utwór. Koncert sztik George'a Enescu. Tu do barw dochodzi jeszcze namiętność Timothy Redoux i Jonathan Ware. Thank you. Utwór koncertowy, czyli koncert George'a a grali altowilista Timothy Ridoux i pianista Jonathan Ware. To fragment ich nowej płyty, który przedpremierowo Państwu tutaj przytoczyłem. Prawie dwie minuty temu, minęła 9.30. To się czyta. To się czyta. Trzeci już fragment nominowanej do wielu nagród książki Laury Kaming. Grom z Jasnego Nieba, opowieść o sztuce życiu i nagłej śmierci. Zdarza się, że widok obrazu wywołuje grom, pisze profesor Piotr Oczko, który na zawsze zmienia nasze życie i staje się początkiem miłosnego związku, tak wyjątkowego w swej naturze, że doświadczają go jedynie wybrani szczęśliwcy. Intymnej relacji z dziełem sztuki i jego twórcą O takim właśnie olśnieniu opowiada Laura Cumming W swojej książce zauroczona Holendrem Karelem Fabritiusem”. Mit o Fabritiusie Skromnym stolarzu z zapadłej prowincji Odmienionym za dotknięciem czarodziejskiego pędzla Rembrandta Utrzymywał się aż do XX wieku Do odkrycia jego najwcześniejszego znanego obrazu jest na nim ukazana biblijna historia Łazarza, który wstaje z grobu, wciąż zaledwie na wpół przytomny, z twarzą otoczoną widmową, białą poświatą. Obraz był zaginiony aż do połowy XIX wieku, kiedy to ujawnił się w jednym z kościołów w centrum Warszawy. Wówczas uważano go za dzieło XVIII-wiecznego naśladowcy Rembrandta, Mniejszego niemieckiego malarza, który nie zdołał wypracować własnego, indywidualnego stylu. Dopiero w 1935 roku, po oczyszczeniu malowidła, spod warstw nagromadzonych przez wieki zabrudzeń, wyłoniła się sygnatura Kar Fabr, umieszczona z boku kamiennego sarkofagu Łazarza. Obraz wisiał wówczas w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Ta droga warszawiakom świątynia została doszczętnie zniszczona przez niemieckie bomby w 1944 roku podczas powstania warszawskiego. Wskrzeszenie Łazarza zostało przypuszczalnie potajemnie ewakuowane, bo szczęśliwie przetrwało wojnę, gdy tymczasem zginęło tak wielu bohaterskich Polaków. Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Kościół również powstał z martwych, odbudowany z popiołów kamień po kamieniu. Owo niepokojące wskrzeszenie, namalowane z dużym prawdopodobieństwem w czasie, gdy Fabritius miał około 21 lat, było pierwszym z jego odnalezionych obrazów. Umarły właśnie wraca do świata żywych, Odzyskuje wzrok, który powoli nabiera ostrości w olśniewającym blasku niepojętego cudu. Chrystus, stojący wprost nad nim, przy samej krawędzi sarkofagu, ruchem ręki nakazuje Łazarzowi powstać z grobu, niemal unosi go tym gestem w górę, podczas gdy otaczające ich postacie podnoszą ręce w oszołomieniu. Obraz ewidentnie powstał w pracowni Rembrandta i pod jego wpływem. Świadczą o tym złocisto-brązowa tonacja, fantastyczne kostiumy i teatralne gesty postaci, a nawet widoczne po lewej zarysy parasola, który pojawia się gdzie niegdzie w dziełach samego Rembrandta. Mamy wrażenie, że zarówno na tej scenie, jak i poza nią, znaleźli się wszyscy modele. Uczniowie i pomocnicy z tamtego zatłoczonego domu przy Jodenbret Strat. Panuje zgoda, że obraz powstał między 1641 a 1643 rokiem, w latach, które Fabritius według wszelkiego prawdopodobieństwa spędził w pracowni Rembrandta. Widać, że przebył już długą drogę ku mistrzostwu. Musiał tam wnieść swoje niepospolite talenty. Nie utraci też nic ze swojej oryginalności, gdy przyjdzie mu się pożegnać. Pięciokondygnacyjna kamienica nadal stoi i mieści obecnie muzeum domu Rembrandta w Amsterdamie. Uczucie, jakie towarzyszy zwiedzaniu tego miejsca, nie sposób porównać z niczym innym. Można wyjrzeć przez okna pracowni i patrzeć na te same ulice, które oglądali ci wszyscy młodzi artyści. Można śledzić tę samą wodę odpływającą w dal, stanąć w tym samym świetle, w którym pracowali dzień po dniu. Kto chce, może się wspiąć po stromych drewnianych schodach do pokoju, w którym Rembrandt sypiał ze swoją żoną Saskią i gdzie ją naszkicował niezmiernie trafnie na ich wspólnym łożu. W zadumie właśnie uniosła dłoń do policzka. Śpieszne kreski rejestrują ruch jej ręki niczym animacja poklatkowa. Sześć z dziewięciu izb tego wysokiego domu było poświęconych sztuce. Uczniowie na najwyższym piętrze, pomocnicy w głównej pracowni, potencjalni nabywcy w holu, gdzie przy drzwiach wejściowych stoi specjalny tron, z którego mogli oglądać dzieła. Zapach oleju lnianego unosi się w całym domu nawet dziś. Codziennie uruchamiana jest skrzypiąca drewniana prasa graficzna. Pudło z rekwizytami pęka w szwach. A w dużym pokoju, gdzie Rembrandt przechowywał swoją kolekcję sztuki, wciąż znajdują się nieprzebrane ilości rogów, muszli fragmentów koralowca, gipsowych odlewów, oraz wiele innych osobliwości. Studio, w którym pracował Fabritius, w niczym nie przypomina samotnej facjatki z tradycji romantycznej. To przestronne pomieszczenie ogrzewane dwoma okazałymi piecami. Piętro wyżej uwijali się podopieczni Rembrandta, oddzieleni przepierzeniami, jakie można spotkać do dziś w Akademiach Sztuk Pięknych. Sznury, na których rozwieszano do wyschnięcia świeżo wydrukowane grafiki, ciągle są tam rozciągnięte Stoły do rozcierania kosztownych pigmentów nadal stoją Rembrandt, który skupował dzieła Dürera, Holbeina i Tycjana i nie potrafił odmówić sobie wypchanego krokodyla albo bezcennej kąchy Był niezaprzeczalnie swojego rodzaju utracjuszem Wiedzieliśmy, że Fabritius pracował u Rembrandta Nawet gdyby nie było na to żadnych innych dowodów Oprócz wskrzeszenia Łazarza I kilku innych wczesnych obrazów Znajdujemy pisemne potwierdzenie tego faktu W książce innego malarza Samuela van Huxtratena Który pracował tam w tym samym czasie W 1643 roku Pisze o Fabritiusie Mój kolega, choć Fabritius był od niego w istocie sporo starszy. Huckstraten miał prawdopodobnie około 15 lat, kiedy przyjechał kształcić się u Rembrandta, ale uczniowie byli częstokroć jeszcze młodsi. Chłopców oddawano na praktykę zwykle między 10 a 12 rokiem życia za opłatą mistrzowi, w którego warsztacie mogli także mieszkać. Nieraz przez długie lata... Szkolili się w nabijaniu płócien na tramy albo ucieraniu farb. Trochę jak uczennice w salonie fryzjerskim, które myją włosy, ale nie mogą ich ścinać. Pod koniec przechodzili do nauki rysunku, często na podstawie dzieł swojego mistrza, choć czasami rysowali z natury. Modeli zatrudnianych przez jakichś malarzy jak Rembrandt. Aż wreszcie przystępowali do kopiowania, malowania dłoni, tła, czy draperii tkanin, a może nawet do tworzenia samodzielnego. Fabritius niewątpliwie umiał to wszystko, zanim jeszcze trafił do atelier Rembrandta, a pewnej wskazówki co do jego pozycji starszego asystenta dostarcza nam niecodzienny fakt, iż dano mu prawo do sygnowania obrazu Łazarza własnym nazwiskiem. Minie sporo czasu, zanim Bolczy czy Flink dostąpią tego samego zaszczytu. Jego wyjątkowość objawi się dopiero później. Na razie przebywa w domu samego Rembrandta, a jego zadaniem, jak wielu przed nim i po nim, jest malować Jota wiotę jak mistrz. Tylko że Fabritius miał już wcześniej swoje życie i nie podążył niewolniczo za Rembrandtem. Od początku z całą konsekwencją wytyczał własną ścieżkę. Dorota Landowska przeczytała trzeci fragment książki Laury Cumming, Grom z Jasnego Nieba, opowieść o sztuce, życiu i nagłej śmierci. Ta książka ukazała się nagładem wydawnictwa literackiego w przekładzie Anny Sak, a ciąg dalszy już jutro około 9.30. Mm. Za 18 minut wybije 10, jeśli Państwo się do koń to tak informuję tylko i nie mają Państwo możliwości zerknięcia na zegarek, chociaż to w dzisiejszych czasach prawie chyba niemożliwe, żeby nie spoglądać na zegarki. Y tak jak w poniedziałek i we wtorek głównie Mozart i Haydn w tej części naszego spotkania, no bo czeka już koncert fortepianowy C-Druck, 503 Wolfganga Amadeusza i Symfonia 103 Józefa. Na to, abyśmy ich wspólnie posłuchali, ale zanim to nastąpi, to jednak spojrzenie w stronę twórczości kompozytorów włoskich XVIII wieku. Jedna wybrana aria Madre Diletta bracciami z Ifigeni w Aulidzie. Giovanniego Porty. Nagranie z płyty La Serenissima, płyty, którą wspólnie zarejestrowali świetna belgijska śpiewaczka Sophie Juncker i Och Orkiestra Martyny Pastuszki. Ta płyta ukazała się w ubiegłym roku, ale właściwie Wracam do niej, bo nie mogę się nią nacieszyć. Tutaj i Lotti, i Caldara, i Vivaldi, i Benedetto Marcello, i Gasparini. Taki zestaw, właśnie jeden koncert instrumentalny, a głównie wybrane arie z oper tamtych czasów. No to trochę refleksji i właściwie smutku zawodu w głosie, bo taki jest afekt tej Ari Madre Diletta a bracciami Giovanni'ego Porty. Sophie Juncker, sopran i och orkiestra kierownictwa artystyczne Martyna Pastuszka. Tofi Juncker i Och Orkiestra pod dyrekcją Martyny Pastuszki. Aria, aria Madre Diletta braciami z Ifigeni w Aulidzie Giovanniego Porty, Aria e, Bulu, Aria Refleksyjna. No to teraz zmienimy nastrój w stronę świetlistej tonacji cedru się e, zwracamy. Koncert fortepianowy Wolfganga Amadeusza w tej tonacji u Kahla numer nr 504, ostatni z tej grupy 12 wielkich koncertów fortepianowych, które powstawały w Wiedniu w ciągu dwóch lat, w latach 1784-86, nazywany nawet Symfonią Jowiszową wśród koncertów fortepianowych Mozarta ukończył Go Mozart 4 grudnia 1786 roku obok symfonii praskiej Kachel 504 no potem jeszcze dołożył dwa koncerty fortepianowe do kolekcji swoich dzieł tego gatunku ale to właśnie ten jakby domyka pewien rozdział bardzo ważny rozdział w twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta. Muzyka, która ma swoje odniesienia i konsekwencje w późniejszej historii praktyce kompozytorskiej następców Mozarta, no bo i pobrzmiewa tutaj w jednym z pobocznych tematów pierwszej części w Marszu. Marsylianka, a właściwie jej motywy. Beethoven odniósł się do tego koncertu właściwie we własnym czwartym koncercie fortepianowym. No a jest również trop pewnego rytmu marszowego, który jakby kojarzy się z motywem losu z, ze słynnej piątej symfonii Ludwika van Beethovena, więc tych tropów tutaj bardzo wiele. I co ciekawe, proszę państwa, że jakoś długo musiał czekać na uznanie ten koncert fortepianowy Wolfganga Amadeusza, chociaż uczeń Mozarta, Johann Nepomuk-Hummel cenił to dzieło bardzo wyraźnie, bo był to jeden z siedmiu koncertów Mozarta, które opracował z towarzyszeniem zespołu kameralnego. No to ja Państwu teraz y, bardzo rekomenduję interpretację Ronalda Brautihama i Die Kölner Akademii pod dyrekcją Michaela Aleksandra Willemsa. I proszę zwrócić uwagę na proporcje, no bo to y, pierwsze Allegro Maestoso, ta y, właśnie feria symfonicznych brzmień to jest właściwie połowa całego dzieła. Potem jest Andante i Allegretto. I nie mogę się doczekać, kiedy zabrzmi.